FM RADOM FM RADOM Tu w Radomiu na i i9. Reklama BILD.PL Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy build.pl Zamiast kupować możesz wynajmować w stałym niezmiennym abonamencie Do tego tusze, tonery i serwis od ręki BILD.PL Radom, Słowackiego 100 Zapraszamy do kontaktu 48 362 90 22 PAKADO Produkujemy, skupujemy, świetne ceny oferujemy. Skup palet drewnianych także z odbiorem od klienta. Producent palet Pakado zaprasza Podkanowska 54. Więcej na paletaradom.pl Twoje produkty lub usługi mają zastosowanie w branży obronnej i bezpieczeństwa? Pokaż swoje rozwiązania podczas warszawskich targów obronnych organizowanych przez portal obronny.pl Nawiąż kontakty, zwiększ rozpoznawalność marki i dotrzyj do osób zainteresowanych branżą. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zostań wystawcą na WTO. Więcej informacji na warszawskietargiobronne.pl Tu branża spotyka się z przyszłością. Na tą decyzję czekali wszyscy fani muzyki tanecznej. Właśnie ruszyła przed sprzedaż najtańszych biletów na trzecią edycję festiwalu. Taneczny Spodek 2027. Tym razem na scenie katowickiego spotka wystąpią takie gwiazdy jak Michał Wiśniewski, Skolim, Mig, Boys, Chadoman, Davis, Masters, Miły Pan i wielu, wielu innych. Przedsprzedaż potrwa tylko do 28 lutego. A najtańsze bilety znajdziesz na stronie tanecznyspodek.pl. Mediateka.pl. Słuchaj online ulubionych stacji radiowych, bogatej kolekcji playlist i podcastów, polityka, społeczne, psychologiczne, rozrywka, kobiece, motoryzacja, sport i kryminał. Mediateka. Moc słuchania w nowej odsłonie. Od poniedziałku w Superekspresie. Poradnik Prawo Spadkowe. Wyjaśniamy zasady dziedziczenia i co się bardziej opłaca: darowizna czy testament. Sprawdzamy, czy testament wystarczy do wydziedziczenia i co zmieniło się w podatku od spadków i darowizn. Poradnik Prawo Spadkowe. Od poniedziałku w Superekspresie. Reklama. Edukacja we FM Radom. Witam w drugiej części magazynu edukacyjnego można odkryć historię radomskiego przemysłu. W Muzeum Historii Najnowszej Radomia w z deskurów. można oglądać wystawę stałą Przemysł Siła Miasta Radom w latach 1918-1989. Wystawa skupia się na historii przemysłowej miasta nawiązując do jego dziedzictwa produkcyjnego, w tym słynnych zakładów oraz do wydarzeń z czerwca 1976 roku symbolizujących robotniczą siłę i opór. Po wystawie oprowadza Beata Wojciechowska, kuratorka wystawy. Maszyny do szycia zakłady metalowe imieniem generała Waltera zaczęły produkować już w latach 50. Mamy na wystawie kilka różnych modeli maszyn. Natomiast ta konkretna jest z lat 70., kiedy w małych mieszkaniach nie było już miejsca na maszyny ze stolikami. W związku z tym